Audycja Radia Dialog. Halo, halo. Cześć, moje drogie leniuszki. Kurczę, jak fajnie znowu wrócić do nagrywania. Tak naprawdę cały czas mi w głowie gdzieś chodzi, jak to zrobić, żeby wrócić do regularnego nagrywania. Yy, chciałbym to jest takie moje marzenie. Poczekajcie chwilę, bo kotał. Luna, hej. Mm. <głosy> <głosy> Kot chodzi i niezadowolony. Bo gorąco. Jak na Irlandię. Um, tak sobie myślę. Kurczę. Wychodzę na spacer. A nagram sobie jakiegoś podcasta. A co by nie. Yy, no. I tak w ogóle z czym ja do was przychodzę, bo nie słyszeliśmy się już tak dawno, że tu się nazbierało tak dużo, dużo rzeczy. W ogóle to rozbawiła mnie sytuacja, bo poszedłem sobie dzisiaj na yy, zakupy, no, w zasadzie sobie jak sobie, poszedłem kupić nocniczek <głosy> dla jagódki do tego jakieś tam jedzonka i te klibaty, no i w ogóle uzupełnić trochę lodówkę no i słucham sobie gdzieś nocnego radia audycji, gdzie dzwoni jakiś tam człowiek z zarzutami do mnie, znaczy ogólnie to tam się nie o mnie sytuacja rozbiła, ale gdzieś tam powiedział o tym grubym nudnym yy, leniuchu tylko trochę mniej ładnie yy, pff, no co ja mu poradzę to, to, leniuch to nie pomidorowanie każdy musi mnie lubić co nawet jest śmieszne bo ja się tam nie udzielam już od jakiegoś czasu a nadal nadal gdzieś jakimś dostaję rykoszetem co prawda sytuacja nie tyczyła mnie absolutnie tak stricte bo tam chodziło Ogólnie jakieś pretensje słuchacza do kapitana, krawca w sprawie innych tam zachowań. No ale jakoś się tam dostało po łbie grubasowi z Irlandii, który jest absolutnie marudny, nudny i w ogóle. No nic, to tak mnie rozśmieszyło, bo ogólnie to się wypisałem trochę z tych wszystkich radiów internetowych tymczasowo, bo nie mam czasu już za bardzo na takie rzeczy. Rozwijam swój projekt Radio Dialog i to jest wszystko, na czym się skupiam, kiedy mam ociupinkę wolnego czasu. Yy, takiego, w którym mogę coś kreatywnych rzeczy sobie porobić. Yy, I co dalej? Właśnie Radio Dialog bardzo fajnie się nam buduje ta malutka, malutka niekomercyjna rozgłośnia podcastowa y, gdzie kiedyś mam w planie ruszyć z jakimiś audycjami bardziej na żywo moimi, oczywiście nikogo z prowadzących tam y, nie przymuszam bo ja to zawsze powtarzam tylko to miejsce zarejestrowałem jakby y, y, zapoczątkowałem a tworzymy je tam wszyscy razem nadający i słuchacze i cóż miałem dodać właśnie, co się tam dzieje no ja was bardzo chciałem zaprosić do słuchania Radia Dialog, bo tam się pojawiają całkiem ciekawe podcasty, oprócz tego, że ja tam sobie czasem coś pomarudzę, czy to na żywo, czy to na w offline, teraz to raczej bardziej w offline, bo jak y, miało to miejsce 13 czerwca wysłałem do kilku osób, z którymi dość mocno się tak czuję tam związany y, i na Discordzie również, w tym przypadku akurat Nocnego Radia i do Kapitana Krawca na Skype'ie taką wiadomość, że ja po prostu znikam. Znikam na czas dłuższy, znaczy no dłuższy, bardziej nieokreślony, ale ale ptak przede mną przyleciał, ja pierdzielę, czy się nie boi, czy co? O, prawie mi w głowę wpadł. W każdym razie, że na czas taki dłuższy sobie zmykam z, z radia nocnego i nie tylko zresztą. Będę sobie może coś tam odsłuchiwał właśnie z offline'ów. No bardzo fajne radio powstało, znaczy ja powstało, no, y, powstało to lata temu, ja je znam od niedawna, radio y, Enki, radio Antoniego Enkiego, bardzo sympatyczne radio, takie bardzo w moim klimacie, spokojnych, spokojnych ludzi, bez jakichś takich, raczej mało, mało dramowych, tylko bardziej takich sobie ceniących spokój, co mnie bardzo, bardzo cieszy. Lubię sobie ich słuchać, ich audycji ogólnie, bo bardzo dużo ciekawych rzeczy można się dowiedzieć. Oczywiście nie z wszystkim trzeba się zgadzać. Nie wszystko brać za prawdę y, stuprocentową. Polecam raczej sprawdzać wiadomości. Ale to nie tylko z tego radia, z każdego. W ogóle z każdej, z, od każdej osoby, od której coś słyszycie, a co ma wpływ na wasze życie, zdrowie czy dobrobyt, to sprawdzajcie to po, dziesięciokro po dziesięciokroć... po kurczę, chyba tak, chyba tak. Idę sobie zobaczyć, czy konie są. Bo ja mieszkam tutaj na osiedlu takim, gdzie w zasadzie, nie ja wiem, 200 metrów spacerkiem mamy pastwisko, pastwi jak się nazywa to? Takie coś, gdzie tam konie są. No, w każdym razie sobie tutaj konie śmigają. Nawet jak kiedyś wrzucałem tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, Wrzucałem filmiki chyba z tymi koniami właśnie do Enkiego, który je tam publikował chyba gdzieś u siebie na, na, na, na, na, na, na y, YouTube'owym kanale Koń Lewy i Koń Brawy. Ehm, no ale wracając do... Co tam się wydarzyło u Leniucha? No wydarzyło się, wydarzyło, bo po 14 miesiącach Macierzyńskiego moja małżonka wróciła do pracy... 14 czerwca. To też właśnie 13 czerwca się pożegnałem z internetami, tak na dłuższą chwilę, bym powiedział. To znaczy tak dokładnie nie z całymi internetami, tylko właśnie z takimi yy, społecznościami, yy, właśnie jak nocne radio, gdzie on jest. Ja, ja was wszystkich zapraszam, moi, moi drodzy słuchacze, yy, kuknijcie sobie tylko to trzeba zainstalować sobie Discordę i założyć tam konto i można sobie wejść. Link z reguły można albo poprosić gdzieś pod audycjami na YouTubie Nocnego Radia, albo chyba na stronie internetowej. Pamiętam, że był tylko tam. Ktoś kiedyś mówił, że może jakiś ten link być nieaktywny. Co, Co mi się za bardzo chyba wierzyć nie chce, bo te linki jak się ustawi... O, są kunie. Konie. Siema. Um, ale jest piękny zachód słońca nad oceanem atlantyckim jest niesamowite Benbulben, ocean i zachód słońca w każdym razie to w każdym razie to kunie do mnie idą a ja nie mam dla was marchewki, to nawet nie idźcie um, w każdym razie to tak, yy, zachęcam, zachęcam. To jest fantastyczna społeczność. Yy, bardzo, bardzo, bardzo różnych ludzi, charakterów, poglądów i w ogóle. Ale yy, ciekawych, ciekawych, bardzo ciekawych osób, no, z którymi, to jakby nie patrzeć, jestem od wielu, wielu lat zżyty, jakkolwiek by to nie, nie brzmiało. A też właśnie społeczność Radia Enki. Kurczę, no to są bardzo, bardzo ciekawi ludzie. Tam dzwoni taka nawet młoda dziewczyna. Yy, kurczę, absolutnie zapomniałem jej teraz imienia. Ale z tego co zrozumiałem, to ona nawet nie jest pełnoletnia. A dzwonią też tam ludzie pełnoletni i to dużo bardziej ode mnie. Co ja mam 37 lat na karku. I prowadzą wielogodzinne tak ciekawe rozmowy. O, że też normalne media nie potrafią tak wyglądać aż chętnie bym płacił, żeby, żeby tak, tak wyglądały media w Polsce mimo, że mieszkam w Irlandii, tak na dobrą sprawę no to my w Irlandii płacimy TV License tą opłatę medialną bo w zasadzie można nie płacić, ale też robić jakieś dziwne uniki za 13 euro na miesiąc to bez sensu ale do rzeczy, co tam było więcej u Leniuszka? No Leniuszek z racji tego, że został całodobowym tatą, no to się wypisał z internetu, bo, no bo nie ma czasu. Teraz, teraz jak Madzia, moja żona kochana, wróciła do y, pracy na etat, no bo nie chciała z niej rezygnować. No, mogłaby zostać w domu i zostać taką typową matką wychowującą, zajmującą się domem, wychowującą dziecko i w ogóle. Tyle tylko, że no, Madzia ma jakoś tak, że ona sobie chce pracować i w ogóle no, nowoczesna kobieta. No i wróciła sobie do pracy. Zadowolona, zmęczona po pracy, ale zadowolona. Więc wszystko okej. Okay. A ja zostałem tatą. 24 na 7. Co prawda teraz mam fajnie, bo jest weekend, do Madzia się trochę jego dzianką naszą zajmie, to ja sobie mogę tu wyskoczyć na, na zakupy, coś pogadać nawet do was. Ej, no. Więc leniuszek jest, tylko mało. Ja zapraszam, nie ja tak teraz będę wszystkich tylko gdzieś zapraszał. Zapraszam bardzo osoby, które chcą sobie do nas dołączyć, do leniuszków, na telegramową grupę telegram, taki komunikator, wystarczy popraść, zarejestrować bardzo głośno o tym telegramie jest o tym komunikatorze i ja jestem o, kod mnie znalazł, gdzie ty żeś tu przyszła i co to za pretensje, co? co masz pretensje? co to za pretensje, co? dobra, chodź no, na koniach byłem, na koniach już, wracam do domu, przepraszam, że sobie poszedłem oj. Dobra, yy, wracając do tematu to no i widzicie, kod mi opierdzielił No zapraszam. Telegram dość, to jest komunikator, o którym się robi dość co, coraz głośniej. Niestety często też ze sprawą jakichś afer, bo yy, Telegram jest bardzo prowolnościowym komunikatorem, gdzie powstają jakieś grupy. Kanały, bo tam jest w ogóle o tyle fajnie że to są, Ogólnie Telegrama Można by zamknąć Cały swój internet Zamknąć w Telegramie praktycznie, gdyby tam jeszcze Przeglądarka była Bo to jest taka fajna aplikacja, na której Można sobie założyć Albo grupę, albo kanał Czym się różni jedno od drugiego? Ogólnie Tak na pierwszy rzut oka To niczym, bo po zarejestrowaniu Możemy sobie wybrać jakiś skustomizowany Adres do swojej grupy czy kanału i w ogóle tyle tylko, że grupa od kanału różni się tym, że na grupie może być y, jakby 200 tysięcy subskrybentów jakby, jakby to powiedzieć y, no osób 200 tysięcy użytkowników a to już jest naprawdę grubo to, to, to, to już można sobie rozmawiać Chociaż ja, ja bym absolutnie Nigdy nie chciał tyle, bo to Tracimy, tracimy Jakąkolwiek taką prywatność A cóż to wjechało Tam musiał w, akurat W studzienkę kanalizacyjną wjechać Jak Leniuszek nagrywa Bardzo ładnie W każdym razie yy, Na kanale Jest coś takiego, że jak publikujemy materiały To wrzucamy je w formie posta I ludzie mogą komentować Tylko pod tym postem w danym w dane, w tematyce danego posta natomiast grupa grupa polega na tym, że tam można, może każdy w każdej chwili pisać coś i znaczy pisać, pisać, nagrywać wideo, audio, wrzucać pliki, nie wiadomo co każdy może i wrzucić cokolwiek i sobie ludzie mogą w ten sposób gadać wymieniać się plikami, zdjęciami i utworami nagrywać właśnie jakieś wideo audio, nie wiadomo co no, pisać, super rzecz, naprawdę polecam, ja nie potrafię zrozumieć dlaczego tak długo trwa przechodzenie ludzi właśnie z tych wszystkich zamkniętych jakby platform typu messengery, nie messengery na telegrama, ja rozumiem że to jest popularne, że ludzie się kiedyś wciągnęli, no i sam też próbowałem jakiś przyjaciół Yy, bliskie osoby z yy, rodziny nie bój się, to tylko samochód yy, przeciągnąć trochę na telegrama ale to już jest takie myślenie, że a ja to jestem stary albo stara mnie się już nie chce, ja nie potrafię i co ja tam będę robić, jak tam nie ma wujka Zdziska i cioci Krysi no i to raczej to już jest przegrane pokolenie, jeśli o to chodzi, ale, ale ludziom, którzy mają takie otwarcie na, na właśnie jakąś, yy, na jakąś te techniczną żyłkę trochę to zdecydowanie polecam właśnie zainteresowanie się Telegramem i dołączenie do, do, do, do, do, do radiodialog na Telegramie. Łatwo nas znaleźć, chociaż póki co jesteśmy grupą schowaną, ukrytą i prawdopodobnie też przez dłuższy okres taką grupą zostaniemy. Bo szczerze, tu ja nie chcę, żeby tam przyszli wszyscy. Ja tam bardziej chcę, żeby przyszli tacy, którzy potrafią to znaleźć i potrafią się w tym odnaleźć. Więc, link do link link do naszej grupy telegramowej na stronie radiadialog.pl sobie spokojnie każdy y, znajdzie, myślę jak będzie zainteresowany zresztą zawsze w linkach pod audycjami tam też są takie informacje no i ostatnio dostałem też taką fajną fajnego newsa, że tam nasz drogi na nadawać zaczyna znowu po dłuższym czasie no zapowiadał, zapowiadał od miesięcy, że wróci, że będzie, nadawał. No i już gdzieś tam rozmawialiśmy sobie wczoraj, czyli to jeszcze był piąteczek na Skype'ie i właśnie mówił, że już robił pierwsze transmisje. Póki co gdzieś tam na tym swoim kanale YouTube'owym i też na streamie nocnym. no nie, nie nocnego radia, Radio Dialog. No i że fajnie to słychać, że stereo i w ogóle i że zaprasza, także jak ktoś ma ochotę, to tam proszę bardzo sobie słuchać. Tyle tylko że z etamem to etam jest taki dość chłopak zwariowany i on to się tak nie zapowiada. Raczej, że będzie robił coś regularnie co do minuty. Także ja bardzo, bardzo, bardzo, bardzo polecam. Wejdźcie na stronę sobie radiodialog.pl i w menu Możecie sobie wybrać. Tam jest y, podpisany jako etam produkcja na 60%. Y, kliknijcie. Ten link was przeniesie na stronę y, kanału YouTube'owego etama. I może w, tamten, w tamtym miejscu sobie po prostu zasubskrybujcie i kliknijcie ten dzwoneczek. Ja, tak naprawdę, to ja. Ja, ja nie mam pojęcia, czy te dzwoneczki Coś działają, czy nie działają, bo Z tego co pamiętam To yy, Bardzo dużo ludzi mówi, że yy, W internetach, że żadnych Powiadomień nie dostaje, czy coś Ale tam jest chyba taka opcja, że Trzeba jakoś rozwinąć te rozwinąć te yy, Ustawienia Tego dzwoneczka jakby I dopiero wtedy Można o! Nie topesz, co tu się dzieje? Kot się nie toperzy, i yy, W każdym razie yy... lu, No to tylko nie topesz To tylko nie topesz yy, W każdym razie Sobie yy, Rozwinąć jakby ustawienia tego yy, Dzwoneczka i tam chyba zaznaczyć Trzeba, żeby, żeby powiadamiało O wszystkich wydarzeniach na kanale Tak mi się coś wydaje Że, że, że jest takie ustawienie Ustawienie dodatkowe muszę iść z kotem e, może w inne miejsce, bo nie nietoperze latają i luna się boi toperze. to też taki dziwny kodnie. nie? E, także jest etamik no, a na Radio Dialog od paru miesięcy e, zbudowaliśmy fajną bazę, blisko już 300 podcastów um, to jest już czego słuchać jest tam z nami e, Bartek znany z Bartek, Bartosz z takiego podcastu jak Preppers Podcast nie wiem czy wiele osób z moich słuchaczy go zna ale to był praktycznie najlepszy podcast w tematyce preppingu w Polsce później jakoś Bartosz go przemianował na Apocast i a później to wszystko zamknął bo nie wiem ta tematyka ta tematyka coś nie porobiła, przemianował sobie teraz swoje swoje prace ma czarne pianki jakiś podziemny Wrocław jak wyjść na swoje i i i i i coś to ja dzisiaj słuchałem a zapomniałem, zapomniałem zapomniałem, no ale ale Bartosz to ogólnie jest człowiek podcast obecnie, robi tych odcinków tak dużo i z wielu naprawdę można się, yy, można się grubo pośmiać, także polecam a w niektórych trzeba, trzeba po prostu siąść i przemyśleć niektóre sprawy, dają do myślenia tak naprawdę no i oczywiście tutaj to przydałyby się jakieś fanfary czy nie wiem, specjalny podkład ale tak naprawdę to super Super, super, super robotę w radiodialog Dialog. Bardzo zaangażowała się Miłka, Miłka Malcan z ze swoim podcastem Dziennik Zmian. E, powiem Wam uczciwie, że no Dziennik Zmian robi robotę. To są bardzo krótkie formy, często takie bardzo poetyckie, wierszowe, gdzie miłka w, na swój naprawdę bardzo oryginalny sposób, na yy, w przepełnieniu takimi swoimi odczuciami, uczuciami, nagrywa audycję bardzo, bardzo często, trzeba po, po kilka tygodniowo czasem, ale i podcasty mają naprawdę tam po 2, 3, 4, 5 minutek i potrafi super, super historię opowiadać w tych kilku minutach. Ostatnio fantastyczna seria o Bułgarii, o tym jak witali w Bułgarii całą ekipą na jakiejś górze słońce. Naprawdę musicie sobie tego posłuchać. Tylko się tak fantastycznie słucha, że człowiek ma wrażenie, jakby był tam, był tam z właśnie z wszystkimi, którzy brali w tej ceremonii. Udział, także polecam. Znajdziecie sobie dziennik zmian na Radio Dialog, ale Miłka ma też swój kanał na YouTube i e, właśnie w postach na Radio Dialog znajdziecie sobie odnośniki do jej YouTube'a i do jej Ankora. Muszę przyznać, że w życiu bym się nie spodziewał, że osobę tak, taką jak Miłka będę, będę miał w naszym Radiu Dialog, no to jest po prostu niesamowita postać Miłka, tak żeby było śmieszniej jest dziennikarzem radiowym ona pracuje regularnie w mm, radiu, takim profesjonalnym FM-owskim radiu w Polsce yy, także po, potrafi, potrafi głosem bardzo dużo yy, się wspomóc w czasie opowiadają tych historii, tworzy nam wspaniałe jingle, jakieś muzyczne oprawy, zapraszające do słuchania, radiodialog. No naprawdę, jestem turbo wdzięczny dziewczynie, w sumie kobiecie. Także polecam, polecam dziennik zmian. No, a teraz to może tak trochę bardziej do moich spraw. No, bo to, że pochwaliłem się, że zostałem całodobowym tatą od 14 czerwca tegoż to roku właśnie obecnego yy, no to powiem wam szczerze że yy, ja już rozumiem <śmiech> tak teraz z perspektywy mojej co oznacza sformułowanie że matka wychowująca dzieci nie ma czasu już absolutnie na nic jak tak na przykład przychodzi przychodzi jakiś chłop z roboty i na przykład ma pretensję, że obiad podany 5 minut po tym jak on przyszedł, bo a nie czekał na niego już na stole powiem wam uczciwie dziecko tak bardzo, bardzo bardzo, bardzo angażuje tak niesamowicie angażuje wszystkie siły i czas zwłaszcza taki maluszek jak nasza jagodzianka obecnie która bierze się powoli za jakieś raczkowanie powoli się bierze za wstawanie na nóżki, już by chciała coś chyba powoli chodzić do tego rozszerzania diety, ząbkowania przebierania te pieluszki, wszystko po kolei no tego jest tak dużo zabawy, spacery jakieś czytanie książeczek powiem wam dziecko to jest no to, to, to jest etat to jest normalny etat tylko całodobowy przez 7 dni w tygodniu to jest piękna, piękna piękna chwila w życiu rodzica, na pewno staram się jak najbardziej mogę enjoyować cieszyć się tym wszystkim no bo wiadomo, dzieciaczek będzie mały tylko raz w życiu te wszystkie pierwsze ząbkowania, mimo że bolesne że jest dużo płaczu kolki, zaparcia i inne rzeczy. No to są, takie, to, to są takie sytuacje, w których rodzic jest absolutnie bezradny. Możesz masować dziecku brzuszek, podawać wodę, a dziecko pić nie chce na przykład. I możesz się starać i nie wiadomo co. I ciężko. Ale z drugiej strony to wszystko są historie. To wszystko są historie. Żeby było śmieszniej, jak ta cała nasza Przygoda, przygoda z zostaniem rodzicami się rozpoczęła, kiedy Madziuszka w kwietniu zeszłego roku trafiła do szpitala, yy, zabrana tutaj od nas ze slajgo ambulansem na sygnale do Dublina. No i tam jeszcze kilka tygodni yy, spędziła, zanim się agódka urodziła jako ekstremalny wcześniaczek praktycznie trzy miesiące przed terminem. No, to powiem wam, że z tej całej sytuacji, jak sobie tak wspominam, moment. Luna, no chodź, zaproszenie ci mam wysłać. Y... Jak sobie tak o tym wszystkim pomyślę, co, co, co, co zarówno, Hello. Co zarówno y... my, rodzice, jak i Jagódka i zupełnie... Inni obcy ludzie, których poznaliśmy, którzy byli w podobnej sytuacji. Wszyscy co tam przechodziliśmy przez jakieś takie, no nie ukrywajmy, często tragedie, bo no dzieci umierało tam na potęgę. Było tak przybijające każdego dnia praktycznie dowiadywać się, że jakieś dziecko tam na oddziale, gdzie nasza gutka była, yy, że zmarło albo co. A to były straszne historie w ogóle to tak sobie właśnie uświadomiłem ostatnio, że nie ja mam blisko 10 tysięcy zdjęć zrobionych z, z naszego pobytu tam w Dublinie i przyjazdu później tutaj, bo ja tak robiłem zdjęcia i je tylko wrzucałem jako backup, żeby je gdzieś tam mieć i to wszystko segreguje, wiadomo, że tak naprawdę to tych zdjęć będzie kilkaset yy, takich, które będę chciał koniec końców zostawić ale wiele, wiele zdjęć było zrobionych na zasadzie takiej, żeby sobie coś zapamiętać chociażby na chwilę. A wiele było takich, które chce się zapamiętać na dłużej. Tyle tylko, że robiło się takie zdjęcia w kilku albo kilkunastu wersjach, żeby na przykład z którejś wybrać jak najmniej rozmazane. Powiem Wam, że takie najbardziej, najbardziej, najbardziej łapiące mnie za serducho. Zdjęcie, które mam w kolekcji To jest to zdjęcie, jak Urodziła się Jagódka I mogłem sobie Pierwszy raz Jak pojechałem Do Dublina Właśnie mogłem pierwszy raz tam Wejść na y, Oddział Intensywnej y, Opieki y, Neonatal Intensive Carionid I y, y, y, Pierwszy, pierwszy raz Mogłem sobie Dotknąć własne dziecko Które leżało w inkubatorku I miało raptem 760 gram Mniej więcej wtedy I taka ciekawostka Jagódka, która Sobie wtedy spała Podpięta pod te tę Całą aparaturę, która no, Podtrzymywała jej, jej życie No to właśnie to mnie złapało za serce jak jagódka właśnie jakimś ja nie wiem jakim cudem także się mnie nie pytajcie ale kiedy wsadziłem rękę do inkubatorka wyciągnęła swoją malusieńką rączkę której paluszki były wielkości mojego, moje, mojego mojego palca i po prostu złapała mnie za ten palec nie pytajcie ja wiem że to brzmi po prostu nieprawdopodobnie ale jakoś dziecko wyczuło, że tata jest w pobliżu, że włożył tam rękę przez te okienka w inkubatorze i po prostu chwyciła mnie paluszkami, objęła za palec. To no jest historia taka, że aż rozkleja, jak sobie o tym teraz myślę, tak trochę z perspektywy czasu. Ja właśnie muszę te wszystkie zdjęcia pokatalogować, a naprawdę mam ich około 10 tysięcy Tam nawet kapkę więcej, ale już się brałem za, brałem za przeglądanie już troszkę powywalałem Ech, no i tak sobie właśnie siedząc z jagódką, jak na przykład jagódka usypia, bo jednego w jeden tydzień Madzia Moja ma na pierwsze zmiany więc w takim tygodniu jagódka mniej więcej sobie po śniadaniu idzie jeszcze spać na jakieś tam 30-40 minutek później idziemy na spacerek yy, oczywiście jagódka w wózku, a tata wózek pcha, więc już wiele więcej nie porobi yy, no to mogę sobie coś tam po, poporządkować pozapisywać jakieś różne rzeczy albo wieczorami, jak Madzia ma na drugą zmianę, to też o ile mi się uda dziecko położyć spać to sobie koło niej yy, leżę tudzież siedzę w łóżku i, i obserwuję, jak sobie jagódka śpi, czy coś, bo ona bardzo lubi, jak ktoś jest blisko niej. I w momencie, kiedy na przykład wstajemy, czy to ja, czy Madzia, i jagódka się akurat przebudzi, a nikogo z nas nie ma w łóżku obok niej, no to jest, to jest płacz i, i nawoływanie rodziców, więc żeby dziecku oszczędzić stresu, nerwów, płaczu i kortyzolu i tych wszystkich nieprzyjemności, to sobie po prostu z nią em, siedzę w łóżku i tam coś robię na telefonie, chociażby właśnie prze, prze, przeglądając sobie różne rzeczy. No i czym są te różne rzeczy? No to oprócz wymiany, wymienionych yy, słucham sobie albo właśnie audycji w Radiu Dialog, albo audycji w nocnym radiu, albo w radiu Enkim ostatnimi czasy też y, słucham sobie bardzo aktywnie y, właśnie tak w ciszy y, y, dajcie mi chwilę no bo że kontestacji no to wiadomo, ale Martina Lechowicza o proszę, Martin Lechowicz nawet dzwoniłem sobie do audycji Martina bardzo, bardzo fajnie się nam pogadało Akurat rozmawialiśmy w temacie jedzenia, a ja bardzo lubię rozmawiać o jedzeniu. Biorąc pod uwagę, że obecnie jestem na diecie. Poszedłem sobie na dietę. Znaczy, to było tak po prostu, któregoś dnia stwierdziłem, że trzeba coś zrobić z tym bebzonem, którego noszę, bo w pewnym momencie spadłem ze 103 kg tam na 97, później to było takie 94, 93, no i zatrzymałem się na 87 700 i długo, długo, długo nie mogłem nic z tym zrobić. No a 3 czerwca tak postanowiłem sobie, że po prostu odstawię yy, piwo. Jak się dowiedziałem, jeszcze, że piwo ma z 250 kalorii to już w ogóle. Yy, I do takich pustych w zasadzie nic nie wnoszących oprócz radości z, ze smaku. No bo ja piję piwo bezalkoholowe, także nie mam radości ze stanu upojenia. Yy... Ograniczyłem absolutnie słodycza do jakiegoś totalnego, takiego minimum, jak już mam naprawdę ochotę sobie nagrodę zrobić, żeby sobie coś zjeść ciekawego, dobrego, to sobie wtedy jakiegoś tam słodycza zarzucę. Ale to też... Co to? Przecież na obok psy szczekają. nie wiem czy wy to służycie. I, i, i, i, I Węglowodany Zwłaszcza takie, takie takie Węglowodany, które za wiele mi do y, Diety nie wnoszą y, Czyli pozamieniałem Jakieś takie zwykłe ryże I makarony Na y, właśnie ich wersje Pełnoziarniste y, Ale to już też w miarę dawno temu Zrobiłem, ale na przykład ziemniaki Które wiem, że w diecie są potrzebne bo właśnie ze względu na potas, o ile dobrze kojarzę, ale też ograniczyłem sobie liczbę tych, tych ziemniaków, tak przyspół i też rzadziej. I powiem, że jakieś tam malutkie sukcesy są na chwilę obecną. Już jestem te 2,5 kg lżejszy, co już tak fajnie czuję po brzuszku, że delikatnie się robi mniejszy. No docelowa moja waga, do której chciałbym bardzo dojść. No to jest 70 kg Więc jakby nie patrzeć 18 kg w dół Taki mam plan Nie wiem ile mi zejdzie Ale nie cisnę się jakoś wybitnie Bo wiem, że jak człowiek się za bardzo ciśnie I robi sobie jakieś takie wielkie założenia To z reguły później jest wielka jedna dupa Bo, bo się człowiek zamęczy taką dietą Jak sobie wszystkiego odmówisz I, i wszystko Yy, wszyscy będą jeść pyszne rzeczy a ty tylko będziesz na to patrzył no to, to pękniesz pękniesz jak balonik przebity igiełką i na tym się skończy więc ja postanowiłem sobie po prostu pozamieniać to co jeszcze mogłem na bardziej zdrowe produkty ograniczyć cukry jakieś takie durnokalorie typu właśnie piwo yy, no właśnie i co dalej? I, no, i oprócz tego duża aktywność fizyczna. żeby nie być yy, gołosłownym, to dzisiaj nawet wrzucałem na naszą telegramową, radiodialogową grupę yy, screeny z Gifita, bo wreszcie po paru miesiącach użerania się z telefonem Samsunga, no, ale naprawdę yy, żadnych rekomendacji na Samsunga już w życiu w to nie uwierzę. Wymieniłem sobie telefon, na, na Samsungu mi absolutnie wszystko przestawało działać, wymieniłem sobie telefon na Xiaomi Poco X3 NFC dałem za niego 250 euro tutaj w Irlandii, kupiłem sobie na ebayu przyszedł odblokowany, żeby się okazało to przyszedł z polską wtyczką i w ogóle więc ktoś to ktoś w Polsce kupuje te telefony jakoś bardziej hurtowo i po prostu sprzedaje nie w Irlandii, chociaż Sejomi ostatnio widzę otworzyło jakiś swój no chodź kot, chodź no co będziesz miał czeć? no chodź, chodź yy, otworzyło swój sklep pod adresem IE, co mnie też cieszy bo Lubię produkty Tej marki moja, moja małżowina droga Chodź chodź, tylko nie krzyż za bardzo Bo nagrywam tutaj podcast Kocie um. hmm. A, właśnie moja, moja małżowina droga ma Jakieś tam właśnie przyrządy kosmetyczne Cześć sąsiadeczka Jak samopoczucie? Tak? No to wiesz, czy mamy kciuki? No, to wiesz, dbaj o siebie. No, y, już jestem y, sąsiadka y, nasza w stanie, jak to się mówi, błogosławionym już ostatnie tygodnie. Y, to czekamy na dobre wiadomości. A, co miałem powiedzieć? Co miałem powiedzieć? Właśnie, że Mazia używa jakichś tam rzeczy y, do kosmetyki. Tej marki Xiaomi również i i jest zachwycona także także także jest dobrze no właśnie i tak zacząłem z tym tym telefonem bo w zasadzie od kwietnia y, z powrotem mam telefon który działa z GFITem a ja jako założyciel sekty GFITa y, no to wypada żebym brał w niej udział no to tak dzisiaj wrzucałem właśnie screeny z ostatnich 3 miesięcy gdzie no każdy dzień, każdy miesiąc pokazuje, ile punktów cardio cisnę. To jest po 1600-1700 punktów cardio miesięcznie. No i po przeszło 200 km aktywnego spaceru w trybie cardio, także jest dobrze. Tam 200-200 kilka, chyba 220 to było maksymalnie kilometrów jak na miesiąc. Także jest dobrze. No więc wysiłek, dobra dietka i kilogramy będą lecieć w dół. Powolutku, powolutku, żeby się nie zniechęcić. Ale, ale, ale, ale. Moment, ile już to nagrywam? O, jesteś. 39 minut. E, dobra, to chyba będę powoli kończył. Bo ja nie wiem, czy Wy tak da dacie radę tyle, tyle tego słuchać. Co jeszcze mogę wam powiedzieć tak na szybko? No i oprócz, oprócz tych wszystkich sytuacji związanych z dbaniem o jakąś o linię i, i odchudzaniem no i z Madzi powrotem do zdrowia i byciem tatą pełną całą dobę 24 na 7 to też jeszcze powolutku, bo powolutku, ale yy, wziąłem się za rozkręcanie swojego małego biznesiku i chodź kot I, i, i, i to też zajmuje tyle czasu że to po prostu szkoda gadać także powolutku powolutku trzeba trzeba wracać do yy, trzeba wracać do yy, tego co się lubi robić, co się potrafi robić no i zarabiać, zarabiać sobie kosiorkę, tyle tylko, że tym razem sobie postawiłem taki, yy, że tak powiem, yy, nie, nie plan, taki zamysł, żeby się po prostu bardziej też przyłożyć do spraw firmowych. Bo za pierwszym razem, co prawda to też była tematyka druku 3D, która tutaj u nas na zachodnim wybrzeżu, zachodnim wybrzeżu Europy, akurat nie, nie, nie, nie zażarła na tyle, na, żebym był za zadowolony z wyników finansowych na tyle żeby to trzymać, po prostu wolałem sobie to zamknąć posprzątałem sobie ładnie serwis, drukareczka 3D pojechała do naszego zaprzyjaźnionego Grzesia z projektu bez montażu, bez cenzury on się z nią, tam, z tą drukarką bawi, razem z dziećmi swoimi. Także wszyscy są zachwyceni z tego. No, a, a ja robię swoje. Buduję sobie swój biznesik nowy od, od początku. Fundamenty, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Także o, jak na leniwego człowieka to mam dość dużo na głowie. I dość dużo robię. Tak, ale... Co jeszcze chciałem się Wam pochwalić? Bo tak w zasadzie gadam i gadam. Yy, no, to tak jakbym miał za mało do, do roboty, to yy, stwierdziłem, że zbuduję sobie rower elektryczny. Ale taki rower elektryczny, yy, w którym będę musiał wkładać jakąś pracę, do tego, żeby on mi pomagał, a nie taki rower elektryczny, yy, który da mi tylko tyle, że będzie mi robił zawozidło, a ja będę sobie po prostu siedział jak król. Nic z tych rzeczy. Stwierdziłem, że po tych kontuzjach kolan, które miałem parę lat temu, sobie wysiliłem mocno kolana i miałem, narobi, nabawiłem się jakichś takich dziwnych kontuzji, że miałem wrażenie takie jakby yy, w obu moich nogach, jakby ta dolna część yy, nogi, jak to się nazywa, bo zapomniałem po polsku poniżej kolana. W każdym razie. Yy, w ogóle była nieprzyczepiona do, do, do, do, do całej reszty. Tak jakby mi te nogi jakoś tak latały bezwładnie. Po prostu sobie, ja mieszkam w dość górzystym ty, terenie. Może nie są to Tatry, bo, bo, bo nie są, ale tutaj cały czas są podjazdy. Z górki pod górkę, z górki pod górkę, z górki pod górkę. I takie przewyższenia po kilkadziesiąt metrów. Więc... Jak sobie tak cisnąłem, cisnąłem, cisnąłem i sobie coś zrobiłem w te w te moje yy, kolana. Eee, wiecie co? Dalej mi nie daje spokoju to, że zapomniałem jak się nazywa część, część nogi, o której myślałem. No ale na pewno na pewno rozumiecie o co chodzi. Po prostu kolana, miałem wrażenie, że tak no, noga w połowie tego wszystkiego się jakoś tak by oderwała, jakby wisiała. Nie, nie, nie miałem dobrego czucia. Jak byliśmy na wakacjach w Niemczech, w Magdeburgu, bo to było parę lat temu, to bardzo dużo chodziłem tam na basen. Wspaniały basen mają w Magdeburgu odkryty. I zauważyłem, że właśnie bardzo mi tam porobiła rehabilitacja w tym, w tym basenie. No ale trwało, to trwało, zanim te nogi troszkę zaczęły wracać do normy. No i postanowiłem, że chcę wrócić z powrotem do jazdy na rowerze. Tyle tylko, żeby sobie Eee, tyle tylko, żeby sobie jakoś pomagać przy tych podjazdach pod górkę i zainteresowałem się tematem, bo jeszcze myślałem na początku o hulajnodze eee, hulajnodze, hulajnodze już wam powiem jak to się nazywa bo w ogóle taka sytuacja była śmieszna jak wracałem sobie kiedyś <śmiech> No to już było z kilka miesięcy temu myślę, że z dwa miesiące temu coś mi zaczyna w gardle zasychać, więc powoli trzeba kończyć i iść do domu, się czegoś napić bo ja tak, tak tak se gadam i gadam i gadam bo mało jest takich ludzi, co po prostu przychodzą i tak sobie w polskim podcastingu gadają bez żadnego scenariusza, to ja tak se przychodzą i se gadają po prostu, bo przy, przykładam telefon do głowy i po prostu gadam, bo Anchor ma taką fajną opcję, że że można sobie uruchomić y, nagrywanie prosto z aplikacji i sobie gadać. No teraz ja sobie tak gadam, chodzę i gadam. Ech. Wracając do tematu, to szedłem sobie kiedyś y, tutaj u nas, y, już byłem na praktycznie na naszym osiedlu, jechał gość na takim czymś, co, co, w czym się zakochałem. To się nazywało, zakochałem, no bardzo mi się spodobało. Ym. To się nazywało, to się nazywało. To jest hulejnoga elektryczna Kugo Kirin, coś tam, coś tam, 4 yy, MP4 Pro 4, nie wiem, zapomniałem mm. <śmiech> dokładniej nazwy tego czegoś. To jest taka hulejnoga elektryczna z siedzeniem. Ale jak to zasuwało, nie? no to zatrzymałem gościa i tak mm. <laughs> mówię, że fantastyczne, że coś tam pogadaliśmy chwilę, jak szybko to jeździ w ogóle, to w nie jeździ no i tak yy, i tak yy, z gadki wyszło, że tak naprawdę gość to ma to, to urządzenie dopiero tam od pół godziny i się nim bawi no ale szalał, szalał mocno, no i zacząłem sobie szukać też takiej hulajnogi elektrycznej tyle tylko, że później okazało się że coraz bardziej to wszystko jest zregulowane bo ja sobie przypomniałem że parę lat temu byłem na gardzie naszej moment bo mi tutaj telefon coś wibruje a kamera wykryła ruch w sypialni no, a to pewnie Madziuszka tam się z Jagodzianką poprawiają no i yy, i co dalej yy, tak i przypomniałem sobie, że byłem na gardzie, bo chciałem, byłem zainteresowany kupieniem sobie elektrycznej yy, deskorolki, albo to się nazywa, kurczę, przy przypomnijcie mi, bo sobie zapomniałem, A, to jest takie jedno kółko z, plat z platformami, dwiema po bokach, na tym się staje i zasuwa dość mocno. Yy, jakiś one wheel, ale nie mam dlatego powiem, zapomniałem, zapomniałem po prostu jak się to nazywa yy, no w ogóle tak, miłość do takich pojazdów elektrycznych to już Malaga, jak byliśmy z Madziszką na jej 30 urodzin na Maladze parę lat temu i tam pojeździliśmy sobie na Seagway'ach to akurat na moim kanale w obiektywie profesora Leniucha, tam są filmiki jak sobie jeździmy na Seagway'ach yy, po Maladze i yy, właśnie też przyjechaliśmy do Irlandii. i Chciałem coś przykombinować, przy, przy, przy, przy kupić sobie jakiś taki sprzęt. I wtedy się dowiedziałem, że jest to no, nielegalne. Za bardzo. Ludzie mają, ale jest to nielegalne. No i w Dublinie, jak byliśmy teraz, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, to też widziałem, że niektórzy jeżdżą na jakichś hule nogach elektrycznych. Ale koniec końców okazało się, że po bliższym przyjrzeniu się tematowi że wszystkie pojazdy to już chyba jest jakaś regulacja ogólnie Unii Europejskiej to już jest nie, nie tylko regulacja tutaj nasza irlandzka ale wszystkie te elektryczne pojazdy które yy, jakby nie wymagają od yy, od użytkownika użycia siły do y, rozruchu i do tego, żeby na nich jechać tylko można po prostu sobie odkręcić manetkę i za pomocą tej manetki cisnąć ile fabryka dała no są nielegalne są nielegalne o tyle, że um, one podlegają pod o ile dobrze kojarzę, przynajmniej irlandzkie regulacje są traktowane jako Yy, nie skutery, tylko komopedy, i trzeba mieć prawo jazdy na taki, na taki pojazd, i co ciekawe, trzeba zapłacić również podatek oraz ubezpieczenie. Tyle tylko, że nie da rady czegoś takiego ubezpieczyć, takiego pojazdu, bo żadna firma ubezpieczeniowa tego nie ubezpiecza, a podatku też nie da rady od tego zapłacić, bo ludzie się tam kontaktowali z Revenue i opowiadają o tym całe historie swoje na YouTubach, że próbowali się z reweniu skontakt, znaczy skontaktować, kontaktować to się udało, tylko próbowali rozwiązać problem zapłacenia właśnie podatku drogowego od takiego pojazdu stricte elektrycznego, który nie wymaga żadnej siły od użytkownika, użycia mięśni no i się okazało, że nie można, ponieważ takie pojazdy nie mają certyfikatu, chyba COC, coś takiego. To, to, to dla chętnych do sprawdzenia. A żeby się okazało jeszcze ciekawiej, to taki certyfikat jest wydawany, ale tylko samochodom elektrycznym. I to chyba po 2015, tak, tak, tak coś mi się wydaje, że taka data tam padła. Więc siłą rzeczy, no nie można tego opłacić. Nie można sobie wykupić ubezpieczenia. Yy, jeszcze jeździ to samo, bez, bez yy, że tak powiem, wysiłku ze strony użytkownika. Więc yy, podchodzi pod mopedy i trzeba mieć na to prawo jazdy. Więc, żeby sobie nie utrudniać życia. I tak nie byłem jakoś zainteresowany tym, żeby mieć stricte taki e-bike, który będzie dla mnie takim wozidłem i będzie woził mnie jak jak panicza jakiegoś, ja będę sobie siedział i jeździł tylko ja właśnie, chociażby dla diety też, wypaść sobie w wolnej chwili na rowerku, czy na zakupy szybkie, jak Madzio będzie przed pracą albo po pracy, chwilę z jagódką to skoczyć gdzieś i szybko coś kupić, a przy okazji potrenować trochę, no i wracając do tematu y, leniuch dygresja dygresja do dygresji od dygresji na dygresję do dygresji wracając do tematu, zacząłem się interesować y, kupnem roweru y, właśnie elektrycznego Spędziłem naprawdę chyba z miesiąc oglądając przeróżne filmiki, recenzje i porównując sobie chorowerki y, takie i owakie, właśnie firmy Kirin na przykład i firmy y, Fido. Jakby był ktoś zainteresowany, tylko pisanej przez dwa i: F i, -i -d -o. Ja akurat chciałem kupić model D3S. Yy... A później jeszcze patrzyłem sobie za jakimiś innymi rowerami właśnie też tej firmy. Przegrzebywałem troszkę internet. I w pewnym momencie stwierdziłem, czytając sobie opinie ludzi na temat tych wszystkich rowerów. No bo to są rowery z manetką. Odkręcasz manetkę i jedziesz. Możesz pedałować, ale głównie odkręcasz manetkę i jedziesz. A ja tego nie chcę, bo... Y ja już jestem w takim wieku, że mi się nie chce użerać z nikim. Ja chcę mieć legalny rower, czyli taki rowerek, w którym to ja wkładam siłę. Będzie miał 250 W, yy, czyli będzie legalny, bo tam jest jakieś takie, z tego co doczytałem, to oprócz tego, że... Yy, nie może być tak, że rower, czy tam pojazd sobie jedzie sam, bez wkładu pracy użytkownika no to akurat tu będzie jak najbardziej mój wkład pracy wsadzony silnik 250 W yy, i że sobie zbuduję taki rower sam póki co w zeszłym tygodniu, no bo dzisiaj mamy sobotę, za parę, go, za, za, chyba za godzinę już będzie niedziela no to tydzień temu Dostałem od córeczki na dzień taty yy, Rower e, Poszedłem sobie Po prostu odebrałem W Argosie Rowerek, który będzie podstawą Do budowy przeze mnie Mojego własnego e I siedziałem dość długo I rozkminiałem jaki Użyć silnik Bo tych silników jest teraz Bardzo dużo, są silniki, które sobie Możemy włożyć do przedniej piasty. Są silniki, które możemy włożyć do tylnej piasty, co niektórzy to są tacy wariaci, że wkładają silniki nawet do obu piast, żeby było jeszcze szybciej. I, i też rozmyślałem, jaki ten rower chce, bo na początku nawet chciałem, myślałem, żeby kupić fatbajka. dla niezorientowanych. To, to jest rower na takich bardzo, bardzo, bardzo grubych kołach. One to mają chyba z 10 cm grubości są takie naprawdę potężne, i yy, już, już by się leniuch witał z gąską, gdyby nie fakt, że fatbajki, na które trafiłem, które byłem zainteresowany, yy, miały rozmiar ramy 18 cali. Yy, co to daje? To daje to, że to nie są, to nie są rowery dla takich że tak powiem y, niskich osób jak jak ja y, i w, popatrzyłem sobie tam po rozmiarach ramy jaki rower powinienem ja mieć no i tam wychodziło, że to ma być 15-16 cali dla osoby o moim wzroście więc wszystko spoko no i taki właśnie rowerek sobie y, odebrałem od córeczki w prezencie na dzień ojca y, nie jest to fatbike jest, nie jest to rower górski ale nie jest to też składak jest to taki fajny rowerek kiedyś pewnie go tam na instagramie leniuchowym zobaczycie jak a może nawet wcześniej niż jak zanim skończę budowę jego może jak, może jak już będę coś tam więcej, więcej działał to sobie go po prostu wezmę już i pstryknę mu kilka fotek ale wracając do tematu baza już jest, rowerek już jest teraz muszę sobie pomyśleć nad wymianą dentek i y, opon na opony właśnie do y, e-bike'ów ja się dowiedziałem, że, że są specjalne pewnie dlatego, że to troszkę inaczej jeździ może, że szybciej i po prostu trzeba bezpieczniej bezpieczniej mieć lepszą gumę niż y, jakiegoś tam może zbyt cienką, która się może zbyt łatwo przebić, a przy większej prędkości to mogłoby być niezbyt przyjemne doświadczenie. Zresztą pamiętam, że z rowerów, które mieliśmy z Madzią wcześniej, a mieliśmy tej samej firmy, żeby było śmieszniej, challenge dwa składaki parę lat temu, to pamiętam, mieliśmy taką sytuację, że za każdym praktycznie razem jak je kupiliśmy, to był wyje przy wyjeździe na miasto czy gdzieś po prostu łapaliśmy kapcia. Po prostu opony były jakieś takie za cienkie i pamiętam, że wymieniłem opony na takie bardziej... E, opony wymieniłem na takie bardziej... E, jak to... jak one się nazywają? No takie... E, no, jakby do... jak w rowerach górskich są. Z dużym bieżnikiem i w ogóle. No i od tej pory skończyły się nasze problemy z... Yy, z przebitymi oponami w zasadzie to dętkami no ale wracając do tematu to wracając do tematu to właśnie w tym rowerku sobie będę musiał kupić lepsze opony dętki mocniejsze właśnie przystosowane do e no ale wracając do motoru Panie dygresja yy, wybrałem sobie wybrałem sobie model już i to będzie model firmy wybrałem sobie model, który będzie firmy Tongschenk z tego co patrzyłem na jego specyfikacje to właśnie mogę sobie mieć taki taki motor 250 w z komputerkiem yy, który ma tam jakieś tryby, można sobie tam coś przerzucać ale co jest najważniejsze to jest tam opcja taka, że Yy, można jeździć całkowicie bez manetki, bo chyba manetka przychodzi w zestawie, ale nie trzeba jej, nie trzeba jej montować, co mnie bardzo cieszy. Ale co najważniejsze, ten akurat yy, model silnika ma coś takiego jak czujnik nacisku. I co to daje? To daje tyle, że w momencie. Kiedy pedałujemy normalny rower elektryczny, który gdy nie idziemy na manetce, to w momencie pedałowania on po prostu dodaje nam troszkę, troszkę, no po prostu pcha nas jakby, dodaje nam mocy, silnik, tak po prostu, jakiś tam ekwiwalent mocy jest dodawany. Przy czym, czym się różni ten tokszynk, który no, i przerwało mi się w 59 minucie i 59 sekundzie, kiedy mówiłem, czym się różni ten tongschenk. bo się okazało, że chyba Ankor ma limit jednej godziny na jeden epiz na, Znaczy, na jakiś tam segment epizodu podcastu. W każdym razie, czym się różni ten tongschenk? Dobrze się zorientowałem, bym sobie tak gadał i gadał, aby się już nie nagrywało. Czym się różni ten tongschenk? Ten tongschenk różni się tym, że on będzie dodawał mi mocy w zależności od tego, co wykryje czujnik nacisku, czyli jak będę sobie padałował po płaskim, to praktycznie nie będzie nic zrobił, ja sobie będę cisnął swoimi tam swoimi nogami, ale przy podjeździe pod górę jak czujnik wykryje mocniejsze naciskanie na pedały, będzie odpowiedni ekwiwalent mocy mi do, jakby dodawał od siebie, więc po prostu będę mniej obciążał kolana. I to jest fantastyczna sprawa, bo nadal będę mógł y, uprawiać fajną aktywność fizyczną, jaką jest jazda na rowerze, no bo nie ukrywajmy, chyba każdy lubi na rowerku sobie pojeździć a właśnie może to być fantastyczną pomocą taki silnik, który nie dość, że jest legalny, ma fajną moc, nie musi mieć tej manetki całej to w przypadku, gdy mnie garda złapie czy coś, no to pokażę cyk panie, 250 W ja tam zawsze jeżdżę w jakichś kami... przepraszam, kamizelkach odblaskowych lampki z przodu, z tyłu mam powłączane Także jestem bezpieczny pod tym kątem, a silniczek działa tylko wtedy, kiedy ja wykonuję pracę. Bo pamiętam, patrzyłem na stronie Road Safety Authorities tutaj naszej irlandzkiej i znalazłem takiego PDF-a, w którym mówią o tym, że wszystko co jeździ sobie bez udziału jakby pracy podróżującego pojazdem no musi być kategoria prawa jazdy na mopedy ubezpieczenie, podatek, te klimaty także będę tutaj sobie fajnie legalny ale przy okazji będę będę miał pomoc i w zasadzie to jest wszystko czego potrzebuję pomoc przy podjazdach na te górki tutaj u nas zwłaszcza z jakimiś zakupami jak tak człowiek walnie sobie z 10 kilo zakupów do plecaczka jakiegoś porządnego irlandzkiego bifa i tym podobnych rzeczy no to jednak warto, żeby coś pomagało, zwłaszcza, że też się coraz mocniej nie robimy. Ten Tongshank ja jeszcze myślałem na początku o Bafangu bo ponoć tam to jest taki główny rywal jeśli chodzi o takie, takie motory, bo o co chodzi z tym motorem? Ten motor jest Yy, instalowany w korbowodzie on nie jest instalowany w piaście przedniej czy tylnej, bo są nawet jeszcze takie jakieś dokładki nad koło co tam napędzają ale to już jest jakaś taka fanaberia yy, dziwnie działająca widziałem u Kuby Klawitera to, to w zasadzie w ogóle nie działało tam yy, no, a ten tongseng on jest instalowany w korbowód i ja sobie go w zasadzie miałem kupić Y, jak moje dziewczyny, drogie, pójdą spać. Y, a wyszedłem sobie na spacer z kotem się przejść na 10-15 minutek, posłuchać sobie jakiegoś audiobooka, bo pamiętam jak, przynajmniej na grupie bez montażu, bez cenzury, o jesteś, była spół pół roku temu, jak nie lepiej, mówiłem właśnie, że przerabiałem z audioteki y, Ja, przygody Jakuba Wędrowicza, nie tylko. E, fantastyczne, fantastyczne e, te opowiadania Pilipiłka są. E, przerobiłem też rzeczywiście wampiry, vampiry to polecam każdemu. Świat wampirowy od Pilipiłka też jest super. E, jakieś tam jak one się nazywają? A Remigiusza Mroza To w ogóle się zaczęło od tego, że gdzieś tam Kiedyś przeczytałem, przy, przesłuchałem sobie Hasztag Fantastyczny wstęp, później te wszystkie Chyłki, niechyłki komisarza Forsta Bo powiem wam, że Tak tylko dodam w skrócie, że, że, że, że, że W audiotece y, Można sobie Co się najbardziej opłaca Wykupić coś takiego jak Audioteka Club y, to kosztuje 19 zł, albo 19,99 zł i wtedy jest taka opcja, że bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, to są tysiące książek, <śmiech> mamy w ogóle, kurczę, głos mi siada już do tego gadania, yy, mamy w ogóle za darmo do słuchania w ramach tego jakby abonamentu. I bardzo dużo książek, które nie są w abonamencie, ale możemy kupić za jakieś tam turbo śmiesznie niskie pieniądze. Ja w większości to za wszystkie książki, które ewentualnie dokupuję, to płacę gdzieś tam 19 zł, a to są książki, które są normalnie w cenie 40 paru złotych, także zdecydowanie się opłaca i i i i, i, i. dlaczego ja o tej Audiotce mówię, bo się rozkojarzyłem hmm. No, że sobie można wziąć Miałem sobie właśnie wyjść na spacer I posłuchać, bo zacząłem słuchać sobie y, Kolejnej serii Filipiuka a Oko Jelenia Zapowiada się naprawdę ciekawie Już sam opis jest bardzo interesujący y, Oczywiście po kolei Zaczynamy od pierwszej części I y, y, y, jak sobie tak zacząłem słuchać Jestem już tak w okolicy pierwszej godziny i miałem sobie wyjść posłuchać więcej. No to wyciągnąłem telefon, żeby a może coś tutaj do was nagram. No i tak już gadam, przeszło godzinę. Pokażcie mi takiego drugiego podcastera, co sobie wychodzi na spacer bez żadnych materiałów i tak gada i gada. Już jest naprawdę nas niewielu większość ludzi do tego skrypty czyta, co nie jest złe nie potępiam bo wtedy te ich podcasty nie trwają godziny tylko 15 minut bo nie są tak rozlazłe ale jakoś tak wolę w tych moich andronach sobie pogadać troszkę no, także silnik tą księga miałem kupić to poszedłem na spacer sobie przejść się z kotem i posłuchać audioteki <śmiech> A koniec końców, to się już od tego gadania nabawiłem chrypki. A już jest późno, to może sobie jutro kupię ten silnik właśnie do, do Korby. Pewnie przyjdzie znowu za dwa czy trzy tygodnie i sobie będę powolutku składał mojego własnego e bajka Jakaś taka fajna, fajna radość. Bo też, też patrzyłem na opinie, jeśli chodzi o te wszystkie rowery elektryczne kupowane. Co mnie zawsze najbardziej interesuje, to bo ten tongsięg to nie jest system bez wad on się sypie czasem niektórzy mówią, że y, tam użytkownicy, że on, on już w momencie kiedy przychodzi fabrycznie to już może być coś w nim y, niezbyt działające ale za to jest łopatologiczne w naprawie, części zamienne wszystkie są dostępne na pstryknięcie palcem i są tanie więc można sobie to łatwo szybko naprawić wszystko ewentualnie gdyby nie działało a właśnie zainteresowałem się o tyle że wkręciłem się w temat jak wyglądają później takie kupne rowery elektryczne no bo tak, baterie macie często już gdzieś w ramię, i albo jest niewyjmowalna albo to trzeba odejść do serwisu a nawet jak jest wyjmowalna to kosztuje 4 fortuny często to jest cena 1 trzecia albo w ogóle połowa ceny roweru taka bateria, która jest wbudowana gdzieś już w rower są to silniki montowane w piastach więc rzucają się w oko, często są mają tam, są tam zainstalowane manetki, więc policja czy garda mogą się już tego czepiać pamiętam, że Ares bez montażu bez cenzury, już o tym mi wspominał że w Dublinie już garda zatrzymuje ludzi na hulajnogach, czy tam właśnie bajkach no i mówią, że oczywiście możecie sobie je prowadzić, ale jeździć nie wolno, no bo napęd jest taki, a nie inny. Jest to nielegalne. Więc yy, yy, to jest druga wada. Raz, że nielegalność. Dwa, że, że później naprawy. A w tym, tą księgu to są całe, całe filmy pokazujące co tam się może zepsuć i, i co wymienić. To jest naprawdę tak łopatologiczny system, że w zasadzie do kawki można sobie siąść zamówić jakąś część i która się tam psuje albo nie domaga i naprawić przy najdroższą część jaką tam znalazłem kosztowała chyba to było ten wałek taki z tym czujnikiem nacisku to kosztowało nie wiem 100 euro maksymalnie to pff, mo można się bawić to się co kilka tysięcy kilometrów wymienia to spokojnie prawda No dobra idę bo już gardło nie domaga Ech, pogadał chłopak będę musiał to skleić jakoś o no, widzicie, ankor mnie zaskoczył przerwał mi po prostu w środku, w środku gadania a ten silniczek będzie fajny tutaj właśnie na te podjazdy jeżeli ja będę mocniej na pedały naciskał to on będzie mi wtedy więcej mocy dodawał bajeczna sprawa dobra jeszcze sobie popatrzmy w niebo co tu jest, piękne niebo gwiazdy są chmur trailer. Ja się śmieję, bo chmury takie rozproszone, że to chmur trailer są. Ale zaraz jeszcze sobie odpalę aplikację i zobaczę, czy może jakaś międzynarodowa stacja kosmiczna, albo coś fajnego będzie do obserwacji na niebie. To sobie luknę. No, to trzymajcie się. Zapraszam Was, moi drodzy, do słuchania radiodialog. W menu macie linki do projektów tam twórców, którzy z Radio Dialog coś tworzą i do usłyszenia. Ja już idę, bo słyszycie kod na rzeka, że za długi ten spacer, także miłego i jak coś, to jesteśmy w kontakcie w kolejnych Andronach profesora Leniucha albo na kozetce. No, dobra, kończymy Luna. No, hej! Więcej odcinków znajdziesz na radiodialog.pl